Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Dzień dobry, godzina dziewiąta minęła na zegarach 40 sekund po. Witamy Was w Radio Afera. W aferanku Mateusz Szlas za konsoletą realizatorską, przed mikrofonami za to, Zuzanna Derbis i ty Mateusz Powęzowski. Witamy Was w wielką sobotę, czwartego. 4 kwietnia. Dobrze, teraz już wszystko jasne. Wacław, Benedykt, Izydor Józef, Adelaida, Platon i Ambroży obchodzą dzisiaj swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. No i z nietypowych świąt myślę, że mamy tutaj też ciekawe mamy rzeczy parę, do wyboru. Tak, rzeczywiście. Mamy na przykład Dzień Marchewki, mm -hmm. mamy Międzynarodowy Dzień Walki na Poduszki i mamy chociażby Światowy Dzień Szczura, który widziałam wcześniej, że jest w ogóle... Chyba przez Brytyjczyków też obchodzony, to jeszcze sprawdzimy. No ciekawe, czy, czy się ubrały, jak na otwarcie kanału. No i też święto wojskowej służby zdrowia. Tak, o, o, na przykład. Coś poważniejszego. Jest też, jest też dzień, który ja przeczytałem na początku źle, Co w sensie nie do końca dobrze złapałem, o co chodzi. Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i działań zapobiegających minom. I na początku myślałem, że Gąbrowicz to by się ucieszył, że taki dzień istnieje. <śmiech> e, dopiero po zapoznaniu się z treścią, no wiadomo, że o inne miny chodzi w tym momencie. Także bardzo ważny dzień, nie można o tym zapominać. Ale my was na minę na pewno nie, um, nie posadzimy. Nie, no skąd, że to będzie bardzo miłe. Najbliższe dwie godziny z Radiem Afera, z piękną muzyką w Radio Afera. No i sobie zaczniemy, myślę, tak optymistycznie, bo do Aziz, mimo tego, że przewidywałem, że będzie to nieco ładniejsza pogoda za okrem, a tutaj... Taki deszczyk. Przynajmniej śnieg nie pada. No, przynajmniej śnieg nie pada, no, to sami się zdarzało. No, bywało i tak. Się ładnie przygotnym. Przywitaliśmy z Oasis, Hello, oczywiście. I od razu przychodzimy do Was też z konkursem, naszym antenowym na dziś. Tak jest. Do wygrania. Podwójna wejściówka na koncert w Blue Note w ten piątek zagra Damian Kostka i Judyta Pisarczyk. No Blue Note to oczywiście jazz, więc wszyscy fani jazzu są i nie fani również. Ci, którzy może chcieliby się zapoznać są zaproszeni przez nas do udziału w tym konkursie. No i co należałoby zrobić? żeby taką wyjściówkę otrzymać. No jest pytanie, jest i odpowiedź. Wystarczy wysłać smsa na numer 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na nasze pytanie konkursowe, które brzmi e, jaki jest i dlaczego wasz ulubiony e, składnik, e, ulubiona zawartość koszyka wielkanocnego, tego do święconki. I to, i to wystarczy. E, koszt takiego smsa to złotówka i 23 grosze. E, no i tak jak mówi, mówiliśmy. Jedna podwójna wejściówka, więc warto, e, warto kogoś bliskiego ze sobą zabrać. No i fajno. I mamy było ustawione. I konkursik kleci. Nie biadol, nie beczby, Nie marudź, nie męć, bo wystarczy tylko ruszyć się.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 Potrafią trafić w końcu Bang, bang Potężnym ciosem w marny los Autopromocja Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify No, to na trzy Raz raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30. Ej, sorry, stary, Przestaniesz mi kopać potem? Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi. Może ja zaraz Ciebie nie rozłożył. No, zaraz ja cię tak, Także się filmie pojawi. Ciekawy! Lecić tam nadu dół do powtórny. No w kinie. teraz Autopromocja. Reklama.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 Reklama. A! Gdzie schowałeś jaja? Gdzie masz jaja? Prawdziwe jaja znajdziesz w faferze. Wielkanoc na 9,8 i 6 Zaczynać znowu? A, tak, zawsze, zawsze. <głos> tak powiedziałem. Dobrze, dob nie, faktycznie, przepraszam, oczywiście. To ja zacznę w takim razie, bo chciałem, chciałem przebadać temat, jakim jest dzień marchewki, ponieważ ja tutaj może, może uchylę rąbka tajemnicy Nantę. Na to jest jedno z moich ulubionych warzyw, nie wiem jak, jak twoje. Może być, jest całkiem, całkiem okej. Okay. Aczkolwiek, seller naciowy? No, seler naciowy o, wysoko, to Mateusz potwierdza Tutaj mam aprobatę No, znaczy ja, ja nie twierdzę, że, że, że, że, seler, że seler naciowy jest niedobry y, Ale ja selera naciowego tak sobie po prostu od to nie jem A, marchewkę, A mógłbyś zacząć, zdziwiłbyś się Jest bardzo intensywny To jest problem dla mnie Ale w, do spaghetti bardzo dobry bardzo. To prawda, tak, trzeba tak dodać czasami do jakiegoś właśnie W jakieś warzywko tak. do mięska ale no, jeśli chodzi, jeśli chodzi o marchew, to czy, czy o co, może w ten sposób, bo nie ma czegoś takiego ogólnie jak warzywa, nie ma czegoś takiego to jest, No to już wszyscy wiemy, to tak już dokładnie. nawet nie jest kontrowersyjne, to już jak tak nie, tak nie jest kontrowersyjne, dokładnie, więc jaką częścią y, rośliny jest marchewka, to co, którą jemy? No to jest y, mm, no ja korzeń? Nie. Dobrze, jak, korzeń. Wtedy już, jak wtedy już sznuk powinien, dobrze. <głos> dokładnie. To jest, Jeśli chodzi o ciekawostki odnośnie marchewki, to jeszcze tutaj wrócę. Wiadomo, dużo witamin, bardzo lubimy marchewkę. E, I co ciekawe, jest też składnikiem wielu takich sałatek. U, u mnie na przykład na święta wielkanocna e, sałatkę z marchwi dodaje się do sałatki śledziowej. To nietypowe. Dokładnie. Chociaż nie wiem, nie wiem czy, to jest, czy to jest nietypowe, czy może u Ciebie się tak po prostu w I, swoich i, rejonach... No być może, nie wiem szczerze mówiąc To mój brat wymyślił sobie kiedyś I tak cały czas Aha. robi Co jest naprawdę nietypowe To nasza, nasza nowość, którą teraz zaprezentujemy Szczególnie jeśli wejdziecie na naszą stronę I zobaczycie opis do Wiśniosza Wiśniorza I z kowytu To jest bardzo ciekawa historia, która została tutaj opowiedziana ja nie będę nic zdradzał Bo to warto przeczytać na własne oczy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 Chcę już co tu Nie chcę dłużej już tu być Wypiszę sam sobie receptę że mnie Podniosę mosty i stanę ubram I każdy swój szyk zdłanie do szeptu sam sobie tu nabita. Mówili, że czuks to skończony hipokryta Ale nie, nie Nie poddaję się Chociaż nie wiem Co by o mnie mówili w internecie yeah. Łapiesz te hobby Próbujesz je mieć Hejter i tak chce tylko cię zgnieść Zarewasz nocki Nawalasz też w dzień Po to, by kiedyś osiągnąć swój cel Lecą ci suby Ty spełniasz się Jednak ktoś znowu mówi ci nie ty miej to w dupie, rozwijaj się Bo to znów hater za kąpem jest I siedzi i siedzi i pisze i pisze Znów ci komy, że jesteś tybilem. Lecz tych opaków nie przejmuj się ej I po prostu spełniaj swój sen I pamiętaj mordo, jeśli coś kochasz Rób to i dąż do celu, nie zwracając uwagę Co sądzą o tym inni, bądź sobą Nie spełniaj się ją A jeśli mordo już uda ci się Odpalaj rari, już wiesz, o co B. Teraz już w końcu możesz cieszyć się, bo osiągnąłeś swój cudowny cel. A jeśli mordo już uda ci się, odpalaj rari, i już wiesz, o co B. Teraz w końcu możesz cieszyć się, bo osiągnąłeś swój cudowny cel. <głos> Dziękuję. Wysta wystąpili, ee, Zuzanna Derbis. I ty, Mateusz Powędzowski, w utworze Wiesz o co B? O CB. I chciałem powiedzieć, że tu nie był błąd, to naprawdę w tekście jest napisane mówić nią. Jest. Mówić nią? Zamiast nie. Tak było. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się nisko. To był kolejny odcinek całej polski czytającej dresom. Mam nadzieję, że chociaż trochę uroniliście łezkę. My na pewno. Na pewno czytają, czytając to Trochę łez uroniliśmy e, Ja mam nadzieję, że nie widziałaś Tego jak się skręcałem na boku Bo trudno czasami Przejść przez ciarki cringe. Nie byłam zbyt skupiona na tekście To trzeba było się wczuć To się ceni, to się ceni 4 kwietnia to był dzień na przestrzeni lat, w którym naprawdę dużo się działo. W Poznaniu chociażby w 1919 założono Uniwersytet Poznański. Teraz tych uczelni mamy trochę więcej, no ale ten Uniwersytet Poznański to był ten, ten, ten pierwszy uniwersytet, z którego później tam... No poszło to dalej swoją stronę, już jak się nowe dziedziny, nowe wydziały, nowe kierunki pootwierały, ale właśnie ten Uniwersytet Poznański e, założono. E, tak. No gdyby nie ten uniwersytet, to nie wiem, co bym robił teraz w, teraz w życiu. Może coś, po, pożytecznego. Może coś pożytecznego. No właśnie. <śmiech> Może być i tak. Mm, a za to w 2007, tak ci jeszcze no powiem. No właśnie, bo to jest coś, na co czekam bardzo. <śmiech> to Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zgodne z prawem nadanie dziecku jako drugiego imienia e, imien, imienie, imienia dąb od tego drzewa. Ciekawe, jakie robienie. Dąbek? <śmiech> Dąbek. No Dą... to jest drugie imię, więc tak. w sumie nawet nigdy się możesz nie dowiedzieć. Ja mam z, z rzeczy, no myślę, że chyba jednych z najważniejszych w historii Polski. Tutaj myślę, że nie będzie to jakieś wyolbrzymienie. Yy, otóż w 1995 roku w Poznaniu otwarto pierwszą w tym kraju Biedronkę. Co umożliwiło nam wszystkim to, żeby mogliśmy chodzić do jeszcze jednego sklepu, bo zwiększył się wybór po prostu tego typu przybytków. Ale dla niektórych myślę, że to może być naprawdę naprawdę ważny dzień. 90, 95 rok to już luźno licząc 21 lat. 31. 30, 30 31. 31. O Jezu. A matematyka nigdy nie była moją silną stroną. No i jeśli chodzi jeszcze o o informacje z ka kalendarium to w roku 1952 urodził się Gary Moore człowiek, który był absolutnym wirtuozem gitary jednym z najwybitniejszych bluesmenów współczesności no więc posłuchamy sobie teraz nieco zwolnimy tempo, ale tak poranek na bluesowo czemu nie? ciekawej daty, to w 1959 roku Polskie Radio rozpoczęło regularne nadawanie audycji w Esperanto. No proszę. Słuchałaś kiedyś? N nie. Ja też. Nie. nie. Niestety, znaczy nie mamy niestety danych na ten, na ten temat, jak to brzmi. Ale, Wiki, Esperanto... ale w ogóle w Wikipedii jest mhm. napisane, że to jest najbardziej rozpowszechniony na świecie międzynarodowy język pomocniczy. I mhm. my tutaj się wspólnie stwierdziliśmy, że, że to nie jest prawda. No chyba nie jest. Znaczy ja naprawdę w życiu nie słyszałem Esperanto. Też nie. bo hmm. nikt nie zna ni jednego jeszcze, słowa. Jeszcze tylko dodam o siebie taką ciekawostkę, że w 1960 roku Senegal uzyskał niepodległość od Francji. Myślał człowiek, że, że to jakoś tak wcześniej było, niż dopiero w latach 60. No a proszę. A tymczasem, żeby tak, takich kalendariów muzycznych, tutaj zahaczyliśmy o nie, no żeby tej muzyki klasycznej trochę jeszcze dopchać, no to singiel na raz. No, to na trzy. Raz... Na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30. Witam was w kolejnym singlu Na raz, audycji, w której staram się pokazać, że za wielkimi hitami często kryją się jeszcze większe historie. Czasem to nie tylko jedna piosenka. Czasem to emocjonalna eksplozja zamknięta w kilku minutach. Tak właśnie jest w przypadku Wendy Dove's Cry. Utwór ukazał się w 1984 roku jako singiel promujący album Purple Rain. Projekt, który był jednocześnie płytą, filmem i artystycznym manifestem. Utwór szybko stał się jednym z największych hitów w jego karierze, trafiając na szczyty listy Billboard Hot 100. Ale to, co czyni ten utwór wyjątkowym, to jego konstrukcja. Prince zrobił coś, co w muzyce pop było praktycznie niespotykane. Usunął linię basu. Tak, w Wended Off's Cry nie ma basu, co nadaje utworowi niepokojące, surowe brzmienie i podkreśla emocjonalne napięcia. Inni potrzebowaliby miesiące. Prince'owi wystarczył jeden dzień w studiu i miał gotowy utwór. Nagrał sam wszystkie instrumenty i złożył dźwięki w całość, aby następnego dnia usunąć większość nagranych warstw. Nie był zadowolony z efektu. Na koniec został dylemat. Czy usuwać bas? Prince stwierdził, że gdyby bas został, byłoby to bardzo konwencjonalne. Pokazał, że usuwając tak kluczowy element nie musi wpisywać się w oczekiwania innych. Piosenka powstała jako odpowiedź na konkretną scenę z filmu Purple Rain. Reżyser potrzebował utworu, który odda skomplikowaną relację między bohaterem a jego partnerką. Coś intensywnego, pełnego sprzeczności. Prince zamknął się w studiu na jedną noc i stworzył coś, co idealnie oddawał ten klimat. Tekst utworu dotyka tematów znacznie głębszych niż typowa piosenka o miłości. To historia rozpadu relacji, ale też odbicie trudnej relacji z rodzicami. Słynne wersy Maybe I'm just like my father, too Bold pokazują, jak bardzo osobisty był to utwór, Prince pisał o dziedziczeniu emocji, błędów i schematów. Muzycznie utwór był równie odważny. Minimalistyczny bit automatów perkusyjnych, syntezatory i charakterystyczny falsetowy wokal tworzą napięcie, które nigdy do końca się nie rozładowuje. To właśnie ta surowość sprawia, że utwór brzmi tak intensywnie nawet dziś. Gołębie zwykle symbolizują miłość. I pokój, ale kiedy płaczą, jak w tytule, coś jest nie tak. I właśnie o tym jest ta piosenka o miłości, która zamiast dawać ukojenie, odsłania nasze najciemniejsze strony. To wszystko ode mnie. Do następnego singla: Prince Naraz. Dream of a camp courtyard An ocean of violets and blooms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 www.aferakom.pl Autopromocja Aferanek Kontrabas, gitara basowa i głos. Do tego standardy jazzowe i kompozycje autorskie. Będziecie mogli usłyszeć w ten piątek, 10 kwietnia, w Blunocie. Damian Kostka i Judyta Pisarczyk wystąpią na scenie, właśnie w Blunocie. I my. Jako Radio Afera was y, zapraszamy do y, wzięcia udziału w konkursie, gdzie będziecie mogli na ten koncert wygrać wejściówkę podwójną. No właśnie, czyli kogoś można ze sobą oczywiście zabrać. Żeby taką wejściówkę wygrać, wystarczy napisać na numer 7148 y, SMS-a z prefiksem Afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie konkursowe, które brzmi, jaki jest wasz ulubiony składnik koszyczka wielkanocnego bądź też koszyczka ze święconką? Ja nie będę podpowiadał, szczerze mówiąc masz ale mam, jakiś, sw mam masz? swoje. To, to na końcu. Na końcu, na końcu, no tak, koniecznie trzeba wtedy y, to, to rozwiązać. Koszt sms a złotówka i 23 grosze. To warto jeszcze tylko dodać. Y, no i cóż, y, lecimy, lecimy dalej. Teraz kolejna nowość z naszej listy nowości. Y, tym razem coś bardziej hip-hopowo-rapowego, ale cały czas w takim delikatnym klimacie. Koście i Boro. No i fajnie. No i fajnie.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 No i fajnie, Koście i Boro, nasza kolejna, kolejna nowość. Za chwileczkę sport, ale jako, że sport chodzi w konkretnej godzinie, to my musimy jakoś czas zapełnić i jakoś to zrobimy. To nie ma, nie ma co się przejmować. Warto na początku powiedzieć, wspomnieć, przypomnieć, że jest Wielka Sobota, więc dzisiaj chodzimy ze święconkami. Ja wiem, że to jest niby... Niby, e, niby oczywiste. oczywiste. Ale jednak. No dokładnie, żeby nie zapomnieć, bo to e, różnie, nie, różnie, ten, e, różnie ludzie pamiętają. E, no i trzeba pamiętać, że dzisiaj sklepy będą czynne krócej, ale będą czynne, więc jeśli ktoś bardzo późno na zakupy się zdecydował, to. Jeszcze ma szansę. Jeszcze szansa jakaś jest. Tak. Ale w centrum generalnie pustki. Jak tak jechałam tramwajem, to, to już myślałam, że już jest wszystko zamknięte. A to szczerze, się, a to się pięknie na no, wtedy chodzi e, po takich pustych ulicach. Człowiek sobie przypomina The Last of Us, Na przykład. jaki jest całkowicie całkowita pustka po prostu. Nagle się też okazuje, bo ja tak sobie lubię sprawdzać czasami losowo nagłówki z poznańskich portali, że nagle okazuje się, że przy jeziorze maltańskim, przy północnym brzegu stanął nagle płot. I płot. Nie, właśnie, i płot. I, i nie wiadomo... Nie wiem, o co chodzi. No jakaś inwestycja, inwestycja ma być realizowana, ale tak z dnia na dzień postawić sobie płot przy Jeziorze Maltańskim. Nie no proszę. To, to, mi, to... tak. Nie, niektórzy tak robią. Niektórzy lubią takie płoty, mury stawiać. A No tak, no, ale no to nie, nie u nas w Polsce. My tutaj... My tutaj otwarci... E, powo powoli zaczyna się, się zastanawiać Czy dobrym pomysłem nie byłoby liczenie sekund Do, do wejścia e, Ale na to jeszcze przyjdzie czas e, Tak jak powiedziałem Za chwileczkę sport I tam je, to tam się będzie działo to, to już mogę zapowiedzieć nawet teraz Że e, kolega tutaj Przyszedł z ciekawymi informacjami A Mateusz jeszcze pisze, że ten płot jest po to Żeby ry ryby nie gryzły To jest jakaś myśl I, że no co nie przychodzi ci się bać? Hej, mam nadzieję, że zrobisz coś dla siebie dziś i że potrafisz się z siebie śmiać. Że jesteś z tym okej, okay, żeby tracić czas. Wiesz, przypomnę ci, twoje nieużyte zdjęcia to też ty Czy jesteś swoim kupem Na, na, na, na, na Hej, mam nadzieję, że o siebie dbasz Że na co dzień głównie dobry vibe Że nie potrzebujesz chować dłoni w twarz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 you do Kuba Kokotkiewicz jest z nami. Jak powiedziałem, z porcją naprawdę niesamowitych informacji. Z całym koszyczkiem informacji. Ale dobrze. Ale tak, dobrze. ja zawsze lubię mówić o informacjach, które nie są takie codzienne, czyli ci wygrali, ci przygrali. Ja lubię brać coś bardziej ciekawego, no i to wielkanocne ciekawostki też się pojawią. No, ty, ja wiem, czy ty bardzo mocno jesteś Jaroszem, jeśli chodzi o piłkę, więc ja tą piłkę pokryję tutaj, gra Austra australijska liga. Będę na bieżąco ma żadnego znaczenia Nie na tym. Ten... Piłka nozna była. Nasza reprezentacja przegrała Koniec tematu, możemy przejść dalej Dobra, to przejdźmy do mięska Zacznijmy od piłki ręcznej Tak, dokładnie tak, a dokładnie niecodzienna sytuacja Na samym szczycie, jeśli chodzi o tabelę Ligi Portugalskiej W piłce ręcznej I nawet nie o sam mecz chodzi, a to co wydarzyło się przed meczem No bo zespół Sportingu Lizbona Docierając na mecz z FC Porto W momencie, w którym zawodnicy weszli do, się do szatni Zaczęli czuć bardzo dziwny zapas, zapach chemikaliów Między innymi był tam wyczuwalny amoniak No i oraz jakby zapach wybielacza, no i bardzo mocno wpływało to na zawodników i sztab szkoleniowy. Zostało to jak najbardziej zgłoszone, natomiast władze ligi powiedziały, że no jest to faktycznie bardzo zły objaw Natomiast nie ma przeciwwskazań, żeby grać ten mecz Więc zawodnicy pod groźbą Tego, że zostanie ten mecz oddany walkowerem No wyszli po osłabieniach Mogę nawet wam pokazać jak wyglądał m.in. Trener oraz jeden z zawodników Jeśli chodzi o szatnię Tak bardzo stan zawodników był Ojej. zły Natomiast meczek najbardziej się odbył No i tu się spore kontrowersje pojawiły Bo kibice zespołu Sporting Lisbona Mówią, że to wszystko wina FC Porto A zespół FC Porto zaprzecza temu No i jak najbardziej będą współpracować i z władzami oraz prokuratorom, żeby całą sprawę wyjaśnić. Powiem, powiem Ci tak, że mi się zdarzało sprzątając łazienkę też się lekko zaczadzić takimi środkami. Tak. Więc może to nie jest żadna taktyka anty inny zespół. Mi też się zdarzyło, natomiast nie, nie, zazwyczaj nie kończyłem w takim stanie jak zawodnicy i nikt mi nie groził to, że mój mecz zostanie oddany walkowerem przez to, że bardzo źle moi zawodnicy się czują. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy trenera najbardziej. Bardzo dziwnie sprzątasz łazienkę w takim razie. Ja takie rzeczy słyszę cały czas, yy, ale to jest naprawdę ciekawa, ciekawa sytuacja. Ja nie wiedziałem, że w Portugalii właściwie jest Liga Piłki Ręcznej. Nie jest tak najbardziej. To jest jedna z takich lepszych, jeśli o to o, chodzi. No. Okej, okay, dobrze, to przepraszam. To moja niewiedza tutaj. Tam z Liga Mistrzów jest, i polskie zespoły biorą udział, tak, no, takie no, dobre zespoły no, okay. i w Polsce, i w Portugalii No To mamy, moja ignorancja została właśnie uwydatniona, no trudno, ale przynajmniej braki wiedzy zostały uzupełnione. Yy, Okej okay. Co mamy dalej? Mamy dalej świat yy, Który rzadko zaglądamy W y, sporcie w poranku Czyli świat yy, golfa Tak, jak najbardziej świat golfa Kiedyś już na takim poranku poruszałem temat golfa Natomiast to był Australia i Był wypadek, że zawodnik wpadł do strzebu windy Bo winda nie przyjechała No takie dziwne skońcydencje Znowu, że to jest golf i znowu trochę Dziwna informacja Natomiast odnosi się do tej grałudca Woodsa Który 27 marca miał wypadek samochodowy Który sam Natomiast wyszły informacje z biura szeryfa, że no Tiger Woods, jeśli o to nie wyglądał najlepiej w każdym względzie przy tym wypadku. U co to jest znaczy z każdym no co, no, To złe tak, włosy. <grafy> Ta, włosy są, natomiast stan, jeśli chodzi o ruchowość i jakby zastępienie na przykład w radiowozie nagłe. No mm. i tutaj pani szeryf no, w raporcie napisała, że, że Tiger Woods wyglądał, no jakby był pod wpływem środków oddożających, bardzo mocne takie zaburzenia ruchowe, nagła taka senność. Natomiast Tiger Woods po tym wypadku i po tym, jak ten raport się pojawił, mówi, że to nawet nie, nie jest kwestia tego, że on był podaje wpływem jakichś środków, czy pod wpływem alkoholu, no a to jest ze względu na to, że bierze leki, no i trochę tych operacji przeszedł, siedem na plecy, kilka na kolana, Oj. więc to zaburzenie ruchowe mogą się gdzieś pojawiać, natomiast no pani szeryf zaznacza, że znalazła przy Stigerwood się takie dwie mocne tabletki przeciwbólowe i gdzieś tego kwestia, że są to leki sprzedawane na receptę, no i nie jest to codzienny widok, raczej nawet u sportowca tej klasy. Kurczaki, no czyli wyglądał gorzej, czyli można wyglądać dość gorzej niż y, trener y, Lizbony, tak? Tutaj wcześniej wspomniany. No właśnie, co jeśli Tiger Woods po prostu wcześniej sprzątał łazienkę? Tak, jak najbardziej mógł sprzątać, ja mógł sprzątać łazienkę, natomiast no nie wygląda to najlepiej, natomiast Tiger Woods ogłosił, że obecnie jak najbardziej będzie chciał walczyć w tej sprawie, będzie rozprawa z ławnikami gdzieś w maju, no i będzie bronił swojej niewinności, natomiast mówi, że obecnie wycofuje się jakkolwiek ze sportu, nie będzie prowadził re zespołu reprezentacji USA w powiedzmy takim mistrz na, jeśli chodzi między Europą a USA więc oni raczej spokojnie będzie dochodził do zdrowia, no tak powyżej 50 już jest, no, natomiast cały czas sporadycznie aktywnie gra Nie, powyżej to bez przesady, 50 lat równo już tak zaznaczajmy, no dobrze, z... że ten czas płynie szybciej niż tam się wydaje no dobrze, niech będzie Dobrze, co? Jakie jeszcze informacje Przed nami? Co tam mamy jeszcze? Mamy piłkę nożną A dokładniej sytuację Hejtu we Włoszech Mamy Jednak o tym, że Ekstraklasa jest Najlepsza na Starym Kontynencie Trochę tenisze i żurze, co wybieracie? No cóż, maszynowiec. No tutaj osią. zaciera rączki, no Nie, marki, no więc, trzeba no. powiedzieć o żóżlu, to jest najważniejsza rzecz, myślę. W Radio Afera należy no. mówić o żurzlu. Tak, dokładnie tak. Natomiast no, sezon żóżlowy już się trochę rozpoczął, jeśli chodzi o takie pojedyncze turnie. Natomiast już dziś startujemy startuje z druga ekstraliga. No i między innymi o godzinie 14 zobaczymy zespół z Poznania, który na tym drugim szczeblu rozgrywkowym będzie walczył na wyjeździe z zespołem z Ostrawa. No i jeszcze U. dzisiaj między innymi z pojedynek stali Rzeszów z Haskrzydowską no i finał Mistrzostw Polski, park klubowych w Gdańsku, no i tak to wygląda, jeśli chodzi o żużel, no więcej pewnie o PSG będzie mówione w Sportingu w poniedziałek To ja od razu muszę powiedzieć bo jak dobrze rozumiem żużlem się przynajmniej interesuje, przynajmniej bardziej niż ja, muszę o to zapytać jak oceniasz szanse naszego poznańskiego PSG? Zależy, jeśli chodzi o sezon, no to fajnie dobrze byłoby zrobić top 4, na awans jeszcze możemy nie liczyć, no tam Natomiast top 4 jest, tak jest jak najbardziej w naszym zasięgu. No i ten pierwszy mecz będzie na pewno ciężki, natomiast raczej powinien być wygrane. No, tuż, no cóż, trzymamy kciuki za nasze, chciałem powiedzieć, poznańskie orły, to są poznańskie skorpiony. Tak, tak to trzeba określić. I może przejdźmy sobie w takim razie do, do piłyczki. tak do, do kontrowersji związanej z. Mm, obrońcą reprezentacji Włoch. Tak, dokładnie, Alessandro Bastoni, no on tutaj w meczu Bośnia, Hercegowina kontra Włochy był bohaterem, a raczej antybohaterem dla Włochów bohaterem dla Bośniaków ze względu na to, że Włochy grały w osłabieniu po faulu i otrzymaniu przez niego czerwonej kartki i finalnie no, Bośnia wygrała po rzutach karnych z Włochami natomiast sytuacja jest o tyle bardziej kuriozalna, że po tym meczu wszyscy myśleli, że no nic, porażka Włoszech, przykra, smutna, natomiast Włosi bardzo mocno wylewają pomyje na bastoniego oraz jego żonę no tak bardzo, że i wielokrotnie i wiele osób ze środowiska włoskiego Futbol mówi na temat, że oni powinni się tak naprawdę wynieść z Włoch no i faktycznie jakby patrzeć na takie bardzo lekkie komentarze, no to na przykład 60 milionów Włochów, czy dziękuję, no albo wynoście z naszego kraju. To są takie łagodniejsze rzeczy, które pojawiają się w komentarzach. Tam również jakieś pogróżki się pojawiały. No i również u małżonki i piłkarza takie komentarze się pojawiają. No i gdzieś informacje się przejawiają, że jednak Włoch opuści swoją, swoje państwo rodzime, no i przeniesie do innego zespołu gdzieś za granicami, no i też przeniesie się w miarę na stałe poza Włochy do momentu, chociaż aż to wszystko nie przycichnie. Zapraszamy do ekstraklasy, jak wiadomo, największej ligi świata, ale tak, tak już całkiem poważnie to e, dużo, e, dużo wytrwałości dla pana Bastoniego e, przesyłamy teraz e, i e, myślę, że myślę, że na tym możemy nawet ten kącik, e, ten kącik sportowy zakończyć. Kuba Kokotkiewicz nam pięknie przedstawił e, ciekawostki ze świata sportu, takie też mniej popularne, co ważne. Bardzo się nisko kłaniam. Ja również dziękuję i do usłyszenia.